Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitannyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 30 stycznia 2021 roku. Słuchacie właśnie 327 śniącego nawiązanego podcastu Trzyma, na blogu Metropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami zbuntowana nastolatka Bogusia Szewczyk. Z opaską na oku. Witam was moi drodzy i witam wszystkich słuchaczy. Cześć. Cienista istota Paweł Mateja. Zdradził nas. <laughs> i asystent doktora Szymon czyli ja. Witamy również. E, powracamy e, w składzie e, prawie, że ekipa od Splat. Splat Film Fest omawialiśmy jeszcze z Jerrym. Niestety Michał znowu odpadł. Hmm. Tak, odpadł. Michał zasnął. Tak. I nie może się wybudzić, no. Niestety. Dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać o kolejnym filmie, który zrobił na nas bardzo duże wrażenie w trakcie ubiegłorocznego festiwalu Spread Film Fest. W ramach tej edycji cyfrowej obejrzeliśmy sporo filmów i o tym mówiliśmy już w konglomeracie podcastowym w przekaście. Ostatnio ile ze dwa, trzy tygodnie temu omawialiśmy dla Was? Dwa tygodnie temu. Szept im Rock. A dzisiaj powracamy, by omówić jeszcze kanadyjski horror science fiction Niech się stanie w oryginale Come True z 2020 roku. Jest to produkcja jak być może już wiecie, traktująca o snach, koszmarach, paraliżu sennym i kilku związanych z tym wszystkim zjawiskach. I to są tematy, które wydaje mi się w ostatniej dekadzie przewinęły się przez kino grozy i ogólnie przez kulturę, popkulturę, były obecne w dyskursie. Mam wrażenie, że tak jak Pamiętam z moich nastoletnich czasów, że nagle bardzo modne zrobiło się świadome śnie. Nie, tak mam wrażenie, że właśnie jakoś w ostatniej dekadzie trochę więcej zaczęło się mówić o tych paraliżach sennych. Pojawiło się kilka publikacji, takich powiedzmy bardziej istotnych o śnie. Były publikacje i popularne, i naukowe, i mieszane. No i chciałem zapytać, czy to wszystko trafiło też do was? Czy widzieliście jakiś film z tego worka? Czy daliście się jakoś zafascynować tej tematyce? A może, nie wiem, sami zmagacie się z problemami ze snem? Nie no, sny to jeden z takich rzeczywiście ciekawszych tematów, który się przewija przez popkulturę. Ja jestem e, ogromną fanką wszystkich motywów onirycznych, to nawet przywoływaliśmy e, z Szymasem przy okazji omawiania Ciemno Prawie Noc, tam też te, te wątki oniryczne senne, koszmary się pojawiały. Jakby tak wziąć na ścisłość, e, to można stwierdzić rzeczywiście, że ten temat związany ze śnieniem i koszmarami jest chyba jednym z lepszych nośników horroru i takiego niepokoju następnego troju grozy. Ja nie mam problemów tego rodzaju. Jedyne, co mi się od czasu do czasu zdarza, to bezsenne noce, ale jestem chyba w takiej dość uprzywilejowanej grupie, która rzadko miewa koszmary. No, jedyne coś takiego przerażającego, co mi się śni, to bardzo często śni mi się, że spadam skądś z jakiejś góry z dużej wysokości i, i nie, mogę się, nie mogę się uratować, nie, mo nie mogę się zatrzymać, także nie mam absolutnie jakichś takich koszmarów, które sprawiają, że budzę się i nie wiem gdzie jestem. Ten temat związany z paraliżem sennym, to myślę, że Paweł coś tutaj więcej nam, nam o tym powie, chociaż ja trochę żałuję, że nie miałam czasu, żeby to, to, to, to, tego wszystkiego podoczytywać, bo to wydaje mi się szalenie fascynującą sprawą, to po pierwsze, a po drugie sen też jest jednak taką intymną kwestią, która która sprawia, że ja bym na przykład nie chciała, żeby ktoś mi w snach majstrował, albo żeby jakiś potwór typu Freddy Krueger, bo to te skojarzenia z, na przykład z Koszmarem z ulicy Wiązów, albo z drabiną Jakubową, czy w takim filmem w Paszczy Szaleństwa, gdzie właśnie te motywy oniryczne są, no, przerażające, to, to ja bym nie chciała, żeby, żeby w moich snach działo się coś takiego, aczkolwiek na pewno ten temat będę zgłębiać. Paweł już nam kilka tam tytułów podrzucił, teraz słuchacze będą mieli okazję posłuchać, y, jakie tytuły poleca i warto sobie wynotować i, i zapamiętać, także no, ciekawy temat na pewno i, i dość przerażający też I, jak się człowiek na to otworzy bardziej tak mi się wydaje <śmiech> Otworzy to tak trochę <śmiech> w dzisiejszych czasach lepiej tak nie mówić nie? <śmiech> ale to co, omawiamy się już niedługo na jakieś podcasty o filmach o paraliżach sennych? oczywiście a dlaczego, cię zapytałam, żebyś pole... A dlaczego cię zapytałam, żebyś polecił jakiś tytuł? Myślisz, że o co chodziło? To ja mam właśnie ten jeden film, co mam już polecałem i o którym zaraz wspomnę, to, to tak, to bardzo chętnie. Jest jeszcze taki drugi film, którego znalazłem chyba dwa lata temu i cały czas się go boję obejrzeć, to się możemy umówić, będę miał motywację. <śpiewanie> Ale e... no, to możesz opowiedzieć na głos, pierwszy no, podać tak, też szczegóły, okay. znaczy... Paweł. <śpiewanie> ludzie nieciakliwią. Nie, nie <śpiewanie> ja chciałem w odpowiedniej kolejności. Bo ty zadałeś dużo pytań na początku. I dobra, te, uh -huh. tematyka snów, paraliżów i związanych z tym, rzeczy to jest coś, co dobrych kilku lat mnie, mnie mocno interesuje. Tak, dosyć osobiście, bo miałem z tym jakieś takie właśnie ze swoje własne przeżycia, paraliży senne miałem no, dobrych kilka razy. I nigdy nie było to miłe przeżycie, ale zawsze było w jakiś sposób ciekawe. Ale nie tak ciekawe, że, że, że chciałbym mieć ich więcej, ale się zdarza. Widziałeś postaci z jarzącymi się oczami? E, Czy nie. nie. Znaczy widziałem postać z niejarzącymi się oczami, ale w kapeluszu, czyli tak zwanego hatmana. Wow. No to, jest, to było ultra mega w ogóle creepy przeżycie. Chyba jedno z najstraszniejszych, jakie w życiu miałem. Że no po prostu, wiecie... Ale to jest, dobra, to muszę o tym chwilę powiedzieć, jak już to zaczęliśmy. Miałem kiedyś taką sytuację, że obudziłem się w środku nocy. Tak wtedy pracowałem gdzieś w Niemczech na jakiś przy zbiorach owoców. I pracowałem, znaczy nocowałem w takim, nie wiem, to były jakieś takie pomieszczenia trochę gospodarcze przystosowane na sypialnie robotnicze, można powiedzieć. Czyli taki dodatkowy budynek. I obudziłem się w nocy, ale wiecie, normalnie się obudziłem. Czyli nie miałem paraliżu. Tylko po prostu otworzyłem oczy, tam przeciągnąłem się, nie wiem, tam zastanawiałem się, która jest godzina, popatrzyłem w stronę okna, a tam właśnie stała taka wysoka postać w takim kapeluszu, jakby nie wiem, takim takiej fedorze, takim kowbojskim, e, czymś takim i płaszczu. Znaczy i, i ta Brrr. postać była całkowicie czarna, w sensie tak czarna, że bardziej się nie da, nie? W sensie w dosyć ciemnym pokoju była bardzo dobrze widoczna. Jak tylko to zobaczyłem, to się schowałem pod kontrę. I to, I to jest w ogóle dla mnie śmieszne, że to jest autentycznie taka pierwsza reakcja, która mi przyszła do głowy. Taka, wiecie, ta, która się zawsze kojarzy, że jak dziecko zobaczy coś strasznego, to się chowa pod kołdrę. Nie? Ja się schowałem, bo, bo nie wiedziałem, co innego zrobić. I no i no tam, nie wiem, pod tą kołdrą chwilę byłem dosłownie tak, tak, tak bardzo przerażony, że, że no nie umiałem się ruszyć. I, po chwili tak zaczę I miałem takie uczucie dziwne, jakby to coś zaczęło się faktycznie do mnie zbliżać i stało nade mną. E, po czym to powoli przeszło i no wtedy jakoś zrobiłem taki szybki meg, że w, no odrzuciłem tą kodrę jakby z twarzy i włączyłem lampkę I no i oczywiście w pokoju nic nie było. No i jakoś zasnąłem sobie znowu. No a i właśnie co zabawne, że rano taki byłem dosyć nieswoj po tym wszystkim, bo to takie dziwne, nie? Że trochę, trochę tak myślałem, okej, okay, na no jakieś przewidzenie, jakiś dziwny, dziwny sen, czy nie wiem, nie, nie wiedziałem więc o tym myśleć. I jakoś rzuciłem przy stole gdzieś tam z, właśnie z tymi znajomymi, z którymi tam pracowałem, że właśnie coś mi się takie zdarzyło. Tak właśnie koleżanka tak na mnie poczuła. Mówiła, o, też kiedyś widziałem takiego, takiego faceta. I wtedy to no, dopiero się poczułem przerażony, bo okazało się, że nie jest to coś jednostkowe, jakieś dziwne przewidzenie, tylko coś szerszego. I zacząłem o tym czytać, przeglądać internet i właśnie dotarłem do bardzo wielu, bardzo podobnych historii. I właśnie to jest... Ciekawy moim zdaniem motyw w kontekście właśnie tych wszystkich paraliżów, bo to jest coś, co w, wydaje mi się, że w kulturze istnieje, no tak długo pewnie jak istnieje kultura, e, mamy przecież te takie, znaczy właśnie jeśli chodzi o te paraliże, nie, to istnieje ten e, jeden, czy może więcej jakichś obrazów przedstawiających właśnie paraliż, ten, e, mhm. Jezu, jak to się nazywa? To stworzenie, które siedzi. E, tak, ta mara. Mm -hmm. Tak, tak, właśnie nocna mara. No to jest obraz, który nocna. przedstawia tak, to obraz, który nocna. przedstawia po prostu paraliż senny. Ale ostatnie lata, czyli rozwój internetu moim zdaniem pozwolił temu, znaczy ludziom się komunikować, bo to jest bardzo takie właśnie intymne, bardzo intymne. osobiste zjawisko. A Jednocześnie wydaje mi się, że trudne <laughs> Do jakiegoś ta... znaczy, no, Nie jest takie nośne. Nie jest to coś, co można by dosłownie traktować jako, nie wiem, wampira czy jakiegoś takiego, wiecie, potwora. To jest, to jest na, na, no, no właśnie, dzieje się gdzieś na pograniczu snu. I dopiero jakby rozwój internetu, jakichś sieci społecznościowych, czy wcześniej forów, bo ja to w zasadzie na jakichś forach czytałem, e, umożliwił ludziom wymianę tych doświadczeń. I dlatego wydaje mi się, że ten motyw w ostatnich latach jest o wiele popularniejszy, o wiele częściej można go właśnie w kulturze, w filmach spotkać. Ja mam taką trochę Jakiego fizja właśnie na tym punkcie, że jeśli oglądam jakiś film i widzę tylko coś, że co, u, jakiś cień, to myślę, o, cień super. Będę się bał. <laughs> <laughs> I właśnie, i są takie... Znaczy jest jeden na pewno film. Swojego czas, swego czasu był długo na Netflixie. Niestety teraz nie wiem, gdzie da się go obejrzeć. The Nightmare. To jest... Y Film, który w zasadzie jest dokumentem, czy, no, czy paradokumentem, bo szczerze, mówiąc, nie wiem, czy osoby, które w nim występują, czy to byli aktorzy, czy, to nie, czy, czy, czy były takie rzeczywiste osoby. I ten film opowiada o właśnie o paraliżach sennych, więc nie jest to typowy horror, tylko właśnie taki dokument z bardzo dużą ilością wizualizacji, takich jak, jak widzieliśmy też w tym filmie, który dzisiaj będziemy omawiać. No i dla mnie ten film był po prostu przerażający, bo on dosłownie w warstwie takiej dźwiękowej i wizualnej oddawał takie rzeczy, jakie widzi się w czasie paraliżu albo jakie jak ja widziałem tego człowieka w kapeluszu. A co jest ciekawe, twórcy Kontru też oglądali ten film, bo ja dokopałam tak? się do jednego. O. Tak, do, dokopałam się do wywiadu z Julią Sarą Stone, która to główną aktorką w filmie Kontru, która właśnie powołuje się na to, że część takich rzeczy, które Ogrywała, budując tę postać, wzięła się właśnie z, z, tego, z tego dokumentu. Także to jest jednak w, w temacie, no to już taki, no jeden, jeden, jedna, z najważniejszych, jedna z najważniejszych dzieł. No, to ja ten tylko film tutaj naprawdę... zaznaczę, że jeżeli będziecie szukali tego filmu, to zwróćcie uwagę na to, że to jest ten The Nightmare, nie. Niemieckojęzyczny, bo wyszedł chyba nawet w tym samym roku, ja teraz nie pamiętam daty, ale film Der Nachtmar, który my z Jarem omówiliśmy na nawiedzonym podcaście. I to jest taki niemiecki, no, mocno pojechany, dziwaczny, rajwowy jeszcze do tego chorok, bardzo dobry, ale to absolutnie zupełnie inna para kaloszy, tak więc, żeby wam się nie pomyliło. Ten, o którym Możesz mówię, ma taką poduszkę na plakacie. Biały plakat z poduszką. A ten, o którym który my omówiliśmy, ma dziewczynkę z takim wielkim, zmutowanym ala płodem czy coś w ramionach. <laughs> Chyba nie pomylicie. No i właśnie tak. drugi film, e, znaczy i właśnie ten The Nightmare strasznie polecam. No super by było coś właśnie kiedyś o nim nagrać, więc ja jestem jak najbardziej na tak. E, mhm. Drugi film to jest e, The Hatman. To też jest dokument, który nakręcił jakiś gość, e, nie, którego nie, nie kojarzę z, z, z jakichś innych filmów ale słuchałem z nim, znaczy nie oglądałem tego filmu jeszcze właśnie dlatego, że to jest dla mnie trochę, no naprawdę, <grym> zbyt przerażające, żebym się tak od za to brał, ale mam bardzo ochotę, ale jakoś tak zawsze to odwlekał, ale słuchałem z nim kiedyś wywiad i właśnie w, w podcaście, który kiedyś też na konglomeracie polecałem w o Jezu, jak oni się teraz nazywają? Chyba Darkness Radio. Wcześniej to było Beyond mm -hmm. the Darkness, teraz da Darkness Radio. E, to jest taki podcast amerykański o zjawiskach paranormalnych, y, no, w którym są często wywiady z różnymi ludźmi na temat zjawisk paranormalnych. Strasznie polecam ten podcast. Jest tam też odcinek, w którym jest rozmowa z reżyserem tego e, filmu i to jest przerażająca rozmowa. On tam bardzo dużo różnych takich historii opowiada, e, teorii na temat tego, skąd się wzi mogły wziąć te istoty, czym one mogą być naprawdę dobra rzecz. To może hmm. jakoś podrzucać ci jeszcze to byś mógł podlinkować. Spoko, spoko. Chętnie. E, no dobra, no to skoro rzuciłem pytanie, e, no ja paraliżu chyba nie przeżyłem, nie doświadczyłem sennego, przynajmniej nie kojarzę, chociaż sypiam ostatnio fatalnie pod każdym możliwym względem, ale to raczej wynik okoliczności przyrody, a nie kapeluszników i cienistych. <grym> e, przynajmniej... Tak sobie tłumaczenie. No ale właśnie, tak, temat nośny. Bogusia powiedziała, że też jakby to ująć, tak, żeby to sparafrazować, on jest w sumie taki łatwy, nie? Jeżeli chodzi o zaadoptowanie go na potrzeby horroru i grozy, ale też często to nie wychodzi, nie? To się wydaje jednak tanie, poza tym samo przedstawianie snów w filmie, to też nie jest taka prosta rzecz, żeby jakoś tę rzeczywistość senną Unaocznić, ubrać w obrazy, no to, to nie takie chopsiub. No i właśnie tutaj, jak zaraz pewnie wszyscy stwierdzimy, w miarę się to udało. Jest to film ciekawy, niech się stanie. tak. Jego reżyserem i scenarzystą jest Anthony Scott Burns. On wcześniej wyreżyserował i napisał segment Dzień Ojca w antologii Holidays. To był ten segment, to antologia Holidays, tak, horrory świąteczne. Kevin Smith za nią odpowiadał i w tym segmencie z okazji Dnia Ojca młoda kobieta dostała magnetofon i kasetę z wiadomością od tego ojca, który jak się jej wydawało no nie żył od wielu lat. Kobieta odtwarza tę taśmę, słyszy między innymi swój głos i dzięki nagraniu jak gdyby dociera do swojego ojca. Był to Ciekawy, przemyślany epizod, ale jednak samo zakończenie no, pozostawiało trochę do życzenia zaś właśnie sam Burns jest człowiekiem wielu talentów bo on komponuje muzykę, jest operatorem jest montażystą trochę pomaga przy efektach specjalnych, no i tak samo właśnie w Cam True pracował na wielu różnych frontach sam scenariusz nie jest jednak całkowicie jego autorskim pomysłem bo powstał w oparciu o historię Daniela Weisenbergera i w tym roku ukaże się film Adriana Lengleya, ze scenariuszem właśnie Weisenbergera, przy czym to jest zupełnie coś innego, bo ten film to Butchers i tak jak tytuł wskazuje jest to film o rodzinie rzeźników. Survival Horror, tak zupełnie inna bajka niż nasz oniryczny niesamowity tak, e, come true. No ja to się trochę bocha... muszę wtrącić, bo mhm. chciałabym parę słów na temat Burnsa w ogóle powiedzieć. Tu będę się znowu wyjdę na mhm. jakąś szaloną podcasterkę, która ogląda i czyta wszystko po prostu, co jest możliwe. To tak, Burns przyznaje się do tego, że pomysł na stworzenie come true wziął się z jego właśnie osobistych doświadczeń związanych z paraliżem sennym. I też, co mnie szalenie zaskoczyło, bo ja widziałam ten jego pierwszy film, Nasz Dom Our House mm -hmm. i wydaje mi się, że nie, nie chcę tutaj nadużywać określenia związanego z kinem autorskim, ale zauważyłam pewne, jakieś takie stałe dla tego twórcy obszary zainteresowań pod kątem właśnie tworzenia fabuły, bo w przypadku tego pierwszego filmu mamy opowieść o młodym naukowcu, który tworząc pewne urządzenie do bezprzewodowego pozyskiwania prądu, przypadkowo otwiera portal, przez który do naszego realnego świata Świata, mogą mm, przechodzić zmarli. Więc gdzieś tam właśnie to zainteresowanie technologią, jakimi, jako y, takim narzędziem, które służy do przekraczania pewnych granic, których człowiek nie powinien prze, przekraczać, y, to jest właśnie taki chyba Cały element jego, jego twórczości. Jednocześnie też Barnes jest chyba taką osobą, która w każdym swoim dziele gdzieś tam umieszcza hołd latom 80., zarówno w takiej warstwie właśnie muzycznej, bo Szymas, <coughs> Szymas wspomniał o tym, że on jest no, też kompozytorem, zajmuje się również muzyką, więc gdzieś tam w, w, w, te, w tej warstwie związanej z tworzeniem ścieżek dźwiękowych te lata 80. też tam przebijają. Jest tam też sporo nawiązań wprost poprzez jakieś używanie plakatów, na przykład albo jakiś takich urządzeń analogowych, ala la właśnie lata, lata 80. osiemdziesiąte. Takie gatko nie? Tutaj. Tak, tak się Przebija tak, tak, mocno. Dokładnie. Mhm. No i jednocześnie też Barnes chyba to to obejrzenie tego filmu "Archaus" to troszeczkę otworzyło mi pewną nieco inną ścieżkę na patrzenie na film Niech się stanie, z tego względu, że gdzieś w jednej z recenzji ktoś podstępnie napisał, że ten jego debiutancki film to Come True jest jego bezpośrednią kontynuacją. No nie zgodzę się z tym, dałam się złapać na właśnie taką tutaj recenzencką pułapkę gdzieś tam zastawioną, ale mimo wszystko nie żałuję, że obejrzałam ten, ten, ten jego pierwszy film, bo dochodzę do wniosku, że też w takim w obszarze jego artystycznych zainteresowań znajdują się również psychologiczne wątki związane z pewnego rodzaju traumą, bo w naszym domu jest to opowieść o żałobie, o utracie rodziców, która też właśnie popycha bohaterów do do pewnych, tam, pe pewnych rzeczy, do tego, co, co się tam robi. Są to też jednocześnie młodzi bohaterowie. W kontru mamy osiemnastoletnią dziewczynę, więc też są to też osoby na tym skraju tej dojrzałości, wchodzący w dorosłość. Więc gdzieś tam jakieś takie stałe tematy artystyczne już w oparciu o te dwa filmy, jeśli słuchacze chcieliby sobie zestawić i porównać to gdzieś tam pewne elementy już robią się stałe, powoli. Zobaczymy, co zrobi w kolejnym, w kolejnym filmie. Na pewno wszyscy będziemy na niego czekać z ogromnym niepokojem i wytęsknieniem. To tyle. No pewnie tak. E, wracając do Niech się stanie. Trafiamy tutaj właśnie do retrofuturystycznego świata, a główną bohaterką jest Sara. Jak Bogusia wspomniała, 18latka studentka, której nie układa się w życiu. Nie wiemy dlaczego, ale uciekła z domu i nocuje aktualnie albo gdzieś po znajomych, albo w ostateczności na pobliskim placu zabaw na świeżym powietrzu. I gdy dowiaduje się, że w okolicy prowadzone są badania nad snem, a naukowcy szukają chętnych do obserwacji, no to dziewczyna Sara tak jakby wygrywa na loterii. Po pierwsze będzie mogła spać w ciepłym, wygodnym łóżku, w budynku, tak, a nie gdzieś tam na zewnątrz, a po drugie otrzyma jeszcze za to wynagrodzenie. Sytuacja mogłoby się wydawać wręcz idealna. Dodatkowo dziewczyna ma problemy ze snem, męczą ją koszmary, więc tym bardziej taka kontrola badaczy, naukowców, lekarzy może nawet jej jakoś pomoże z tymi problemami. Wydaje się, że wszystko będzie miało się ku lepszemu, no ale oczywiście wcale tak nie będzie. Dziewczyna zgadza się na udział w eksperymencie i w ramach właśnie tego projektu badacze zajrzą w głąb jej snów, no i to co tam zobaczą nie będzie zbyt przyjemne. Sara, to Julia Sarah Stone to znaczy w Sarę wciela się tak Julia Sarah Stone, którą możecie kojarzyć z Honeybee czy z Weirdos Alice z Weirdos to właśnie ta aktorka i no właśnie dziewczyna udźwignęła waszym zdaniem ciężak, bo to jednak była w sumie dosyć wymagająca rola, tak? Ja bym nie powiedział, że ona, udźwign ona udźwignęła, ona pociągnęła ten film Mhm. Mm tak, właśnie od tego chciałem zacząć, bo jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co ona tutaj zrobiła, zwłaszcza, że ta postać, nie, no właśnie uciekła z domu, nie wiemy dlaczego, taka trochę alternatywka, chłopczyca zbuntowana, ja mam trochę problem z sympatyzowaniem z takimi postaciami, bo też często nie podoba mi się to, jak są pisane, to, że mimo tej pewnej, tego pozoru głębiej, to one tak naprawdę są strasznie stereotypowe, ale w tym wypadku właśnie tak nie było. Na samym początku filmu sobie pomyślałem, o nie, to znowu tego typu bohaterka. No ale trudno, no zobaczymy. A tu nagle się okazało, że jednak, no nie, że dałem się gdzieś tam zmylić. Do tego właśnie Stone dostała fajną postać, udźwignęła, pociągnęła to jeszcze dalej, dała z siebie bardzo dużo. Ona jest też aktorką charakterystyczną, nie ma bardzo specyficzną budowę twarzy, osadzenie oczu, co zresztą wykorzystano właśnie we wspomnianym Weirdos. Tutaj e, to też fajnie gra, e, zwłaszcza e, ta i taka kruchość fizyczna, nie ta i bladość, filigranowość, jakby to Jarek pewnie powiedział, e, zestawiona właśnie z siłą psychiczną, a właśnie, właśnie bohaterka nawet nie tyle jest silna, co jakoś tam asertywna, uparta i po prostu reaguje na to, co gdzieś tam w jej otoczeniu się dzieje w taki sposób, że ja totalnie ją kupiłem. Tak jak właśnie w pierwszej chwili troszkę chciałem już kręcić nosem, tak ostatecznie kibicowałem i potem bardzo mocno. Byłem ciekaw właśnie jak się zakończą jej losy, ale no, duże zaskoczenie tak, już tutaj na start. I dziewczyna też świetnie oddaje te emocje, bo ona gra jak gdyby cały czas postać na skraju przemęczenia. Postać na skraju przemęczenia, która styka się no właśnie ze zjawiskami niesamowitymi. I e, to działa. tak To nie wypada kiczowo, kampowo, ani nic takiego. E, nawet w tej retrofuturystycznej otoczce e, nie czułem się jakbym oglądał coś właśnie takiego, no kiczowatego także tak to ujmę, tylko całkowicie e, trafiła do mnie ta kreacja, więc wow, wow, wow, wow, Julia Sarah Stone e, trafia na jakąś tam topkę aktorek e, u <grym> mnie tak. osobiście. No, ja, ja przyznam, że jej w ogóle wcześniej nie znałem, nie znałem tego weirdosu, o którym mówisz e, mhm ale to było dla mnie naprawdę ogromne zaskoczenie i zresztą czy ona czasem nie wygrała, nie, nie wygrała chyba tego splatowego festi konkursu? Nie. No przegrała z kolacją po z kolacja, ale... No, to, to miała prawo przegrać, ale to nie, to nie jest z tym filmem. Nie, no to jest naprawdę świetna rola, która no, doskonale do tego filmu pasuje i to właśnie tak jak mówisz, że... Znaczy tutaj dużo rzeczy mogło pójść nie tak, więc to jest też duża y, zaleta scenariusza, który no jakby dobrze, nie wiem, y, współgrał po prostu z tą aktorką, bo właśnie, no tak jak mówisz, że taka alternatywka, która, nie wiem, ucieka z domu, ale my na przykład tutaj nie mamy przecież żadnej sceny takiej, nie wiem, banalnej kłótni z rodzicami, nie? My ją poznajemy w zasadzie w momencie, gdzie ona, kiedy ona się budzi ze snu na zjeżdżalni w parku i to jest taka no, no, bardzo nietypowa scena, nie? w życiu nie ona chyba, w ogóle jej było zimno, ona pobiegła do domu, weszła przez okno, zabrała mm -hmm. koło ze swojego pokoju i znowu uciekła i tyle wiemy. Tak? tak, tak, ale właśnie, no tutaj ona unikała jakiejkolwiek konfrontacji z rodzicami, nie było jakichś awantur czy czegoś takiego, no, no było to zupełnie jakby tak nietypowo poprowadzone. Jakby mm -hmm. dużo rzeczy też dostaliśmy jakby co do jej sytuacji życiowej w domyśle, ale też no, nie, nie, nie było tu czuć żadnego braku, żeby... Z jednej strony no właśnie nie jest to postać, która by była, nie wiem, m, bardzo mocno zbudowana, ale nie jest, no nie wiem, no nie jest też za słabo po prostu. Ale ona właśnie jest mocno osadzona w tym tak zwanym tu i teraz, nie? że właśnie nie mamy jej backgroundu, mhm. nie zastanawiamy się nad tej przyszłością, nie zastanawiamy się na tej otoczeniem, mamy... Yy, yy, tę dziewczynę z, z tym konkretnym problemem właśnie gdzieś tam ze snem i z brakiem właśnie po prostu miejsca no, nocnego, tak trochę bez, no z bezdomną właśnie dziewczyną, która gdzieś tam jest nękana koszmarami i po prostu obserwujemy ją tak bardzo mocno osadzoną w tej sytuacji tych badań i tego, co tam jest z nimi związanego. No tak, ona dosłownie ja mam... ma tutaj jeden problem, że ona chce mhm. gdzieś móc spać i to, to jest tak. to, na czym ona się koncentruje, a to co się stało w domu, dlaczego ona uciekła, tego nie wiemy. No właśnie nawet to, że tutaj głównym tematem są sny, to jest taki taka kotwica, która pozwala widzowi się troszeczkę y, osadzić bardziej w tej opowieści, bo no, wszyscy śpimy, wszyscy śnimy y, i do pewnego stopnia jest to właśnie taki element, który pozwala nam utożsamiać się z tą bohaterką, nie? To jest takie, y, tak, taka przestrzeń, w której możemy znaleźć właśnie te po, po, powiązania. Mnie ta scena otwarcia, którą przywołujecie, troszeczkę skojarzyła się z o nim Darko, bo tam też jest taki moment, że bohater na początku budzi się gdzieś tam na, na ulicy, wsiada na rower i dokądś pędzi. Także miałam takie, takie właśnie skojarzenie. A to, co Julia Sara Stone robi z tą postacią, to jest coś niesamowitego. Głównie z powodu pewnej pewnej oszczędności w grze aktorskiej. Ona tutaj nie szarżuje w tym filmie. Właśnie to jest też takie dość, dość istotne, bo w przypadku odtwarzania takiej postaci można by też, wiecie, pójść w jakieś zbędne podkręcanie niektórych scen, podbijanie emocji, a ona we wszystkich momentach przerażenia, dodatkowo jeszcze w jakichś tam scenach z tymi psychologicznymi tam, tam tematem, no to wypada naprawdę bardzo, bardzo autentycznie. Co ciekawe, to jak Sara wygląda jest też inicjatywą samej aktorki, bo to ona wpadła na pomysł, żeby Sara miała takie właśnie krótkie włosy, blond. To, to, to ona podpowiedziała reżyserowi, że, że można by właśnie dodatkowo zbudować te... No, mo, może na pewnego rodzaju schemacie, ale taką właśnie zbuntowaną nastolatkę z krótkimi blond włosami, taki trochę taka trochę outsiderka i też mam takie wrażenie, bo oni gdzieś tam właśnie w tym wywiadzie też mówili na temat tego, że sporo niektórych scen które pojawiają się w, tym, w tej ostatecznej wersji filmu, to była w ogóle improwizowana i reżyser tam im rzucił jakieś po prostu jedno hasło, że w tej scenie dobrze byłoby, gdybyście zrobili coś tam i oni jakby na, w oparciu o te swoje interakcje pomiędzy sobą jako aktorami, te, te niektóre akcenty wygrywali. To też ma chyba związek z tym, że na planie była taka bardzo kameralna atmosfera i to też jest wszędzie podkreślane, że to jest taki mały kameralny film, gdzie w porywach to na planie było najwyżej 8 osób. No, z powodu tego, że Barnes był odpowiedzialny za wiele elementów, no to ta ekipa była wszystko. też... No, właściwie 90% rzeczy to odrobił pra praktycznie sam, więc, więc ta ekipa była faktycznie zredukowana już tam do, do, do, do minimum, co też wpływało chyba na jakieś takie właśnie nieograniczanie się w tej, w tej wizji artystycznej. Chociaż spotkałam się również z takimi opiniami gdzieś tam jak się śledzi niektóre recenzje zagraniczne w szczególności, to recenzenci no, piszą Polski tam, że czasy, nie ma. No, no, no niestety, ale to będą. To, to uh -huh. jest taki film, który myślę, że przebije się gdzieś tam do, szersze, do szerszej dystrybucji prędzej czy później. No ale w tych recenzjach jest podkreślone to, że to aktorstwo jest właśnie takie oszczędne, czasami drewniane. No ja tego tak nie odbieram. Ja się po, po, pod kątem autentyczności tych postaci i to właściwie w stosunku do wszystkich bohaterów mogę to, to powiedzieć, no to no wypadli dla mnie autentycznie. I też tak reagują chyba bardzo prawdziwie jakby mia miała takie problemy ze snem, to chyba wyglądałabym podobnie jak Sara. Więc to do, do, do pewnego stopnia gdzieś tam w 100% kupuje kupuję te wszystkie, te, te, te wszystkie kreacje. No z tym drewnem, no to ja też się w ogóle nie mi. zgadzam. Tak no. naprawdę nawet jak ty powiedziałeś, że tutaj główna aktorka nie szarżuje, to ja aż miałem trochę zaprotestować, bo ona ma kilka mhm. takich scen, gdzie właśnie te emocje Gdzieś tam z niej wypływają. No właśnie to... wiesz. Że mo... mnie, mnie chodziło bardziej o coś takiego początku. Nie cza tak, dlatego są... dałem ci dokończyć, ale właśnie tak. nawiązaniu do tego. No to takie jakieś granie właśnie z takim na takim zadęciu. Nie, nie, no to ona nie jest, jest za tym Bella ze <laughs> Dobra. I wspomniałeś o tej kameralności. Także rzeczywiście niech się stanie to film dość surowy. Kameralny, surowy. Mamy tutaj obraz, oprócz normalnej kamer jeszcze z kilku kamer przemysłowych. Za scenografię tak naprawdę służą głównie, nie wiem, ze trzy pomieszczenia w tej naszej klinice, gdzie są prowadzone te badania. No, kilka pustych korytarzy w tej klinice i również puste miasto nocą. To są ładne scenografie, tak, pasujące do tego, co pokazują, ale właśnie oszczędne, surowe efekty specjalne też są pozbawione wodotrysków, ale jednocześnie no dostarczają to, co powinny. tak? Absolutnie wystarcza mi to, to, co tutaj zobaczyłem na ekranie. Cała ta retrofuturystyczna otoczka też pozwala na wykorzystanie właśnie tych mediów analogowych w takim nowym kontekście. Tak, mamy te stare monitory i ogólnie raczej tani, prosty sprzęt. Te tutaj skomplikowane urządzenia do badań, no to tak naprawdę. To jest zestaw jakichś właśnie starych komputerów, tak? Kilku po prostu stawionych ze sobą i jakaś tam może konsoleta do tego. Więc jakby się tak przyjrzeć temu każdemu elementowi z osobna, no to trochę bieda można pomyśleć, ale właśnie zebrane zebranie, po zebraniu tego w całość, okazuje się, że efekt końcowy robi oszałamiające wrażenie, nie? Bo w trakcie seansu ja absolutnie nie miałem wrażenia, że, że właśnie to jest tak, że to jest takie surowe. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to był taki magiczny obraz wypełniony gdzieś tam tą treścią i różnymi elementami. Czy znaczy tutaj dużą jakby faktycznie rolę i co do aktorstwa, tego jak ono jest odgrywane i do tej scenerii jakby narzuca tutaj bardzo dużo treść filmu. Nie? Po prostu tutaj cały czas jesteśmy gdzieś w okolicach snu. I jakby nie ma miejsca na jakieś Mm, nie wiem na, na dużą ilość czegoś. To wszystko w jakiś sposób musiało być oszczędne, ale to jest po prostu dopasowane do warunków i przez to odpowiednio na nas oddziałuje. Hmm mówisz o tym, że wszystko jest właśnie na, tej, na tym pograniczu snu. No właśnie obraz tutaj, nie? Oprawa na przykład mi się skojarzyła trochę początkowo z Suspirią Dario Argento. Dario tam uparł się na ten swój technikolor i budowanie właśnie atmosfery tymi żywymi, mocnymi kolorami. A Berns tutaj Buduje rzeczywistość z jednej strony neonowym, a z drugiej strony przygaszonym światłem, nie? takim właśnie trochę jak jakiś e, cyberpunk noir czy coś. E, wszystko jest blade, a zarazem fluorescencyjne, tak? Fluorescencyjne bo no dobrze powiedziałem, co też jest tak na swój sposób fascynujące i e, intrygujące, pociągające właśnie. Z jednej strony te neony, ale z drugiej strony takie właśnie jakby nie z tego świata. E, I tak samo ścieżka dźwiękowa, bo my tutaj usłyszymy głównie syntezatory e, i właśnie za e, te utwory odpowiada Elektryk, Jałów chyba i też nasz właśnie reżyser i scenarzysta. I to wszystko dopełnia tego obrazu, bo tak jak ja nie jestem jakoś mocno muzyczny, to jak tutaj słuchałem tego wszystkiego, patrząc na tak skonstruowaną, skonstruowany obraz, Filmowo to czułem się, jakby mi zaaplikowano jakieś lekkie narkotyki, po prostu, tak? I do tego te utwory muzyczne. Ja nie oglądałem tego filmu drugi raz. Na razie zostałem przy tym jednym sensie, bo po prostu nie miałem za bardzo czasu ani nastroju. I dlatego nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale ja wręcz w trakcie sensu miałem wrażenie, że to, jakie utwory i kiedy się pojawią, że to też ma znaczenie dla interpretacji. Że tak samo jak y, trochę twórca gra światłem, nie? że y, w zależności od tego, czy to jest sen czy jawa, to tam troszkę inaczej tymi neonami y, operuje. Y, tak samo wydawało mi się, że z muzyką jest podobnie, ale no to już tak troszkę sobie teraz teoretyzuję, bo pewności nie mam niestety. No, ten film jest dowodem na to, że jeśli ma się dobry pomysł, to niepotrzebne są żadne tutaj wielkie efekty specjalne i kombinacje przeróżne, bo taką atmosferę niepokoju właśnie i tego pogranicza, tego co jest realne i senne, można rzeczywiście uzyskać na podstawie bardzo prostych środków. To trochę tak jest, jak ty mówisz o tym, Szymon, że ten świat w snach jest rzeczywiście wypełnionym rokiem, a w momencie, kiedy bohaterka się budzi, to nagle robi się tak bardzo kolorowo i właśnie neonowo. Tak, Muzyka to jest w ogóle zupełnie odrębny bohater tego filmu, mam, mam, mam takie wrażenie, bo te wszystkie dźwięki właśnie, te, te melodie wygrywane na syntezatorach, to dodatkowo właśnie podbijają takie uczucie transowości tego filmu, jakiegoś takiego odczucia popadania w hipnozę może trochę. Mhm. No, to, no to... o tym właśnie mówię, no, o tym myślałem, tak, tak. Tak, tak, on potrafi faktycznie dosłownie zaczarować widza. Do, do, do, dosłownie jest tam kilka faktycznie takich, y, takich momentów, kiedy no, się płynie razem z tymi bohaterami i y, y, z tymi dźwiękami. Tutaj miałam y, skojarzenia bardzo mocne z karpenterem i, i, i z jego filmami, z tym, w jaki sposób on wykorzystywał, więc tutaj kolejny ukłon w stronę, w stronę lat 80. Y, a jednocześnie gdzieś tak, y, to wszystko wydaje mi się też takie. Tak, takie trochę starodawne, bo tam przecież są, są te sceny, kiedy bohaterowie chodzą do kina i takie jakieś ujęcia w bibliotece. Nie ma przeładowania tą technologią, nie? Bo to jak się czyta troszeczkę o treści tego filmu, że to będzie opowieść jakaś tam o naukowcach, coś tam, to, to, to, to można by się spodziewać jakiegoś takiego właśnie wykorzystania tej technologii praktycznie na każdym kroku. A tutaj nawet te kostiumy, w których, które są ubierani ubierane osoby, które są poddawane badaniu snów, no to trochę kojarzą się ze skafandrami z, z Nostromo, więc gdzieś tam właśnie ten mhm. retrofuturyzm po prostu przebija w każdej warstwie, warstwie tego filmu. I co, coś, co myślę, że zaskoczyło mnie chyba w tym wszystkim najbardziej, to to, że ten film jest generalnie w swoim takim fabularnym założeniu szalenie prosty, bo jakby tak streścić w w całą fabułę, to ona by się spokojnie mogła zamknąć w pięciu zdaniach. I teraz tak, to od widza zależy, czy będzie odbierał mm, ten obraz na zasadzie właśnie takiego powierzchownego odczytywania, czy będzie doszukiwał się różnych jakichś tam właśnie nawiązań i poukrywanych znaczeń, bo to też yy, podejście do tego filmu w pewnym stopniu też będzie, będzie wpływało na to, jak będziemy go odbierać, nie? czy będziemy zadowolani, czy nie. Czy okaże się za prosty, czy przekombinowany, czy niepoprawny <śmiech> naukowo, chociaż absolutnie do, do tej warstwy związanej z badaniami snu nie mam żadnego tutaj, nie, nie, nie będę się czepiać, bo to dla mnie też jest zrobione wiarygodnie. Pawle, chciałbyś się wtrącić, czy <grym> nie. pociągnąć znaczy... dalej? Bo ty wspomniałeś trochę o tym, jak gdyby o narracji, o strukturze też tak jakby że jest trochę taka nietypowa nie już z tą właśnie sprowadzaniem postaci tak urywaniem pewnych tych wątków Bogusia teraz też troszkę obok tego krążyła no bo właśnie Anthony Scott Prance też montował ten film i tutaj właśnie moim zdaniem się tak ostatecznie realizuje ta jego autorska wizja i moim zdaniem tutaj spokojnie możemy mówić o kinie autorskim tak w obrębie gatunku tak, ale jednak bardzo autorskim bo jak przygotowałem sobie notatki to nagle uznałem, że właśnie tutaj się trochę bo się chyba nie zgodzę. O. Moim zdaniem nie da się tego do końca tak streścić w tych pięciu zdaniach, bo ten film w ogóle nie ma struktury filmu fabularnego. Jakby się tak nad tym zastanowić. Niby ogląda się go tak, właśnie nie ogląda się go jak takie jakiś totalny arthouse czy coś, że mhm. człowiek może być właśnie znudzony, zagubiony czy coś. Nie. Przez niego się płynie tak w miarę płynnie. On jest przystępny moim zdaniem, ale jak go rozłożymy na czynniki pierwsze, to właśnie nie ma tutaj tej takiej gatunkowej, schematycznej, przewidywalnej struktury. W pewnym sensie właśnie to, to, o tym też Paweł wspominałeś, nie? Że to, to wszystko jest na granicy snu. I też scenariusz, jak gdyby, ma strukturę snu, bo y, zaczyna się y, koszmarem, tak? Potem dostajemy tę sekwencję fabularną, traktującą y, o sytuacji aktualnej naszej głównej bohaterki, o badaniach nad snem. Y, gdzieś tam pojawia się nagle jakiś wątek romansowy, w trakcie badań dzieje się coś ważnego, i y, to wygląda jak klimaks taki typowy filmowy. Ale to nie prowadzi do plot pointu. Tylko nagle zrywamy z tym. tak Zupełnie jak gdyby się odcinamy od tej fabuły na rzecz jakiejś onirycznej obserwacji losów Sary i Jeremiego, czyli młodego naukowca, który właśnie nawiązuje jakąś tam przyjaźń, czy bliższą znajomość z Sarą. I tutaj te granice rzeczywistości już zupełnie się zacierają. Tak? Zresztą co prowadzi do finału, który jest taki, a nie inny. I no, nie, nie można powiedzieć, że tutaj jest jakieś takie typowe przejście, tak, od tego właśnie od tej sekwencji A do B przyczynowo-skutkowo, że to się wszystko spaja, tylko to jest trochę jak taki sen kończy się jakaś tam jedna wizja i wchodzimy w następną i tak jak gdyby ta poprzednia no była, możemy do niej nawiązać, ale w sumie nie musimy nie ma się takiego wiarzenia? Hmm. <głosy> nie <głosy> wiem, muszę <głosy> przetworzyć to co powiedziałeś <głosy> No bo zobaczcie jak się kończy w połowie filmu, to, no, to, trochę za połową pewnie dochodzi do pewnego przełomu w badaniach, tak, jak gdyby i jak gdyby potem no właśnie jak w śnie, tak, jak gdyby przechodzimy do następnej scenki tak trochę a ja w ostatnim tygodniu miałem masę takich dziwnych snów, koszmarów. Trochę jak z Shakespeare's Shitstorm. Dosłownie. Takie już zupełnie jakieś mieszanki po prostu fantasy, science fiction, bieżącego życia politycznego, społecznego w Polsce mojej pracy. I to wszystko właśnie takie zmiksowane. Nie tak przejście właśnie tu od jakiegoś zamachu terrorystycznego poprzez prowadzenie zajęć, poprzez jakąś podróż w przestrzeń co da na kill, no i tak trochę tutaj się czułem. Nie? Oczywiście to wszystko to jest bardzo spójne, jak się to ogląda, ale jak to rozłożymy na czynniki pierwsze, to moim zdaniem już niekoniecznie. Wiesz co, I ja nie wiem, czy to nawiąże do tego, co mówiłeś, ale <laughs> <laughs> miałem w paru momentach, znaczy szczególnie w paru momentach tego filmu wrażenie takie trochę, znaczy wracając do muzyki, oglądanie trochę teledysku. I aha, myślę, aha. że na, na, najbardziej widoczne jest to w późniejszych e, fragmentach, e, chociaż może to po prostu in, inne teledyski się wtedy robią, ale na przykład, gdzie mamy, a, żeby nie chcę tu spoilerować, ale właśnie pewne sceny między właśnie tym naukowcem a, a główną bohaterką gdzie ona ogląda sobie te a, jego sny. Nie wiem, czy ja to mogę mm -hmm. mówić teraz. Tak, tak, tak, spokojnie. No, no, dobra, no co tego... ona ogląda sobie jego sny i to jest przecież tak totalnie teledyskowe i to na dwóch poziomach, bo z jednej strony sama ta scena jest właśnie, no, no mnie się kojarzy z jakimiś teledyskami, a z drugiej to, co ona ogląda, też ma takie już takie może trochę retro teledyskowe jest. Mm -hmm. A do tego jeszcze, to jest takie trochę y snowe, że się tak wyrazią, wyrażam, na zasadzie zamiana rolami, nie? Też. Mhm. Czyli, tak, że tak, tak, no. nagle, nie wiem, jedziemy pociągiem, zasypiamy i, i śniam się, że to my prowadzimy pociąg i tak dalej. Trochę też miałem z tym skojarzenia. No i tak chcąc, nie chcąc, chyba przejdziemy do horroru, do grozy, do tych snów. Bo kochani, te sny zostały zaprezentowane w tym filmie. I mamy, no, omawiamy go jako horror i moim zdaniem, no, to jest kino grozy, które się też całkiem nieźle sprawdza. Zmiksowane trochę z tym science fiction retrofuturystycznym, ale jednak, bo mamy właśnie taką maksymalnie przyziemną grozę z jednej strony, czyli obserwujemy koszmary jako takie, a z drugiej strony mamy grozę mocno weirdową, kosmiczną wręcz, czyli właśnie widzimy pewne istoty wymykające się ludzkiemu poznaniu, będące zupełnie poza naszą kontrolą, ale może tutaj jeszcze w tej strefie bezpojrowo nie będziemy się w to zagłębiać. Wróćmy do snów. One zostały ukazane jako takie przemieszczanie się w linii prostej przez ciąg pomieszczeń, korytarzy, w których to przestrzeniach znajdują się jakby rzeźby, czy jakieś ciała zwłoki z cienia, czy może z jakiejś innej materii cała ta przestrzeń którą właśnie przemierzamy w snach jest trochę niedoświetlona a ta podróż przypomina troszkę nie wiem, demotechnologiczne jakiejś gry tak naprawdę mnie się od razu bardzo mocno skojarzyło z PT, tak, z tym Playable Teaser, teaserem od Hideo Kojimy, czyli tym Demkiem Silent Hills, która to gra niestety nigdy nie powstała. I no właśnie, wizja taka niby prosta znowu, tak? Znowu dość surowa, No bo to są właśnie takie jakby okrojone modele 3D tych korytarzy pomieszczeń, gdzie tam coś w nich się znajduje, ale kurczę, to jest upiorne, no przerażające, że właśnie przemierzamy, takie do tego jeszcze ten ruch taki, w ogóle ruch w tym filmie też jest ważny, bo bohaterowie też tutaj są w ciągłym ruchu, ale tak nietypowo, bo nie jako ludzie uciekający przed tym właśnie potworem, a właśnie szukający potwora. Taki trochę właśnie Lovecraft znowu nam się tutaj tworzy. Taki weirdzik kosmiczny, gdzie e, bohaterowie wchodzą trochę właśnie w rolę badaczy, szukają odpowiedzi, wiedzy, chcą rozwiązać własne problemy. E, Sara przecież cały czas gdzieś biegnie, jedzie na tym rowerze, tak, w końcu przecież e, w, w ostatnim akcie ona idzie, idzie, idzie, idzie, po prostu idzie przed siebie do konkretnego celu. E, zaś zło znowu pojawia się na ogół, gdy bohaterowie są w bezruchu, gdy są w tym śnie, tak jako ten chociażby paraliż czy coś. E, Boże, to znowu zaczęło mi się wszystko nagle odblokowywać w głowie, nie? I mam trochę słowo, to przepraszam was. Ale tak, dużo się tutaj dzieje w tym kontekście i ta cała właśnie senna rzeczywistość i to wszystko, co jest z tymi snami związane, strasznie mi się to podoba. I od strony formalnej, wizualnej i fabularnej. Tylko w ramach sprostowania to nie Aha. jest tak, że to jakby zło tutaj pojawia się w tych momentach, w których oni śnią. Ono się wtedy manifestuje, czy jakby jest dla niej widoczne, ale nie, uh -huh. wiem, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że te cienie pojawiają się w tak, tle, tak, kiedy tak. Oni nie śpią. Uh -huh. Tak. Tak, w kilku kluczowych scenach w filmie nawet i można sobie gdybać w odniesieniu do finału trochę. Kiedy, co i dlaczego. Uh -huh. No to... Z tymi, z tymi obrazami koszmarów sennych to jest trochę tak, że ja już od pierwszej sceny, ja to podkreślałam to w tym naszym przekaście odnośnie z platu, to ja byłam już kupiona totalnie. Nie? Od, pierwszego, od pierwszego ujęcia uważam, że są to naprawdę małe dzieła sztuki. Są to ujęcia oszałamiające, niesamowite, nietuzinkowe, do pewnego stopnia też nowatorskie, a jednocześnie czerpiące garściami faktycznie z przeróżnych dzieł zarówno artystycznych jak i popkulturowych to ten ruch o którym Szymon wspomniałeś to jest też chyba takie właśnie taki element, który sprawia, że ja się dodatkowo, ja dodatkowo czuję dyskomfort podczas oglądania tych scen, bo mam takie wrażenie, że bohaterowie po prostu nie, nie mają drogi ucieczki, nie? To, to, to, ten ruch cały czas właśnie po linii prostej, naprzód, to jest Są taki Są na moment, kursie kolizyjnym po prostu, tak? Tak, totalnego i gdyby... bezwładu. Tak, nie możesz nie możesz uciec, nie możesz zawrócić, po prostu brniesz do tego finału, do tej postaci, której tak bardzo się podświadomie gdzieś tam, gdzieś tam boisz. Natomiast w tych snach jest też, o tym też już nadmieniłeś, taki powtarzający się motyw przechodzenia przez drzwi, wchodzenia mhm. do różnych tuneli, korytarzy. I ja trochę doczytałam na ten temat i w odniesieniu, odniosę się do tego, co mówiłam na początku nagrania. W, według różnych senników przechodzenie przez korytarze, tunele, właśnie takie wąskie przestrzenie jest manifestacją jakiegoś traumatycznego zdarzenia, które Dopiero co przeżyliśmy, jeśli śnimy właśnie o tym, że wędrujemy poprzez korytarze, przechodzimy przez drzwi, to jest to związane właśnie z jakąś traumą, z jakimś takim wielkim problemem, który wydarzył się w naszym życiu. I właśnie w odniesieniu do tego pierwszego filmu Bansa zaczęłam się zastanawiać przez jaką traumę przechodzi Sara. Co się wydarzyło w jej życiu takiego właśnie, że ona śni w taki sposób, w takich miejscach i też ten motyw właśnie przechodzenia tej szkatułkowości, że jesteśmy w jednej przestrzeni, otwierają się drzwi i przenikamy dalej, a tam dalej jest jeszcze jakiś element i jakieś pole, na którym właśnie wyłaniają się zakapturzone postaci. Także to w tym ujęciu właśnie radzenia sobie z jakąś traumą, to jest to kolejny Kolejna składowa kina autorskiego. Kolejny element, który potwierdza, że gdzieś tam cała ta wizja jest no, w stu przemyślana. Że to nie są tylko po prostu takie obrazki, które mają widza przerazić, to bo o tutaj... kosmicznych horror i nawiązanie moim zdaniem do no właśnie klasyki, tak do półego, do Lovecrafta trochę też. nie, To, to wykorzystanie mhm. tych gdzieś tam w postaci wrażliwych tak? na niesamowite gdzieś tam właśnie skaleczonych przez los może też i tyle no. i właśnie bardzo fajne przeniesienie tego gdzieś tam w takie bardziej współczesne realia i do współczesnego sposobu prowadzenia narracji tworzenia filmów właśnie a zwróciliście uwagę, że te obrazy też bardzo często są takie symetryczne i one ruszają się jak w jakimś takim kalejdoskopie. To też, to, to warto rzeczywiście ten film obejrzeć kilka razy i poświęcić tym sekwencjom koszmarów sennych więcej, więcej uwagi. No może nie do tego stopnia jak ja, bo ja zaczęłam już zatrzymywać film na konkretnych kadrach i przypatrywać się i oczywiście zaważyłam tam nawiązania do Beksińskiego, do Klajwa Markera, bo jest tam jedna kapitalna sekwencja z porozrywaną twarzą. Nie będę za dużo zdradzać, żeby widzą, żeby słuchaczom nie psuć przyjemności z oglądania. Jest sporo Gigera i co za tym idzie mhm. automatycznie wizji Ridleya Scotta, które też są bardzo mocno wizualnie odczuwalne. Jest Salvador Dali, jest ta symetria, o której wspomniałam, więc gdzieś tam Kubrick też się mi załączył w paru momentach. No Jest Kronenberg oczywiście też. Także tutaj te nawiązania i powiązania z popkulturą i ze sztuką można mnożyć, mnożyć, mnożyć. Ja się zatrzymałam na poziomie 10 i stwierdziłam, że nie brnę w to dalej, bo, bo to bez sensu. No, ja właśnie chciałam to samo powiedzieć, więc już tego nie powiem. <laughs> to... O. E... Tak, ale właśnie wracając do tej manifestacji tego kosmicznego horroru, tutaj niby nic się nie dzieje, nie? W tych scenach, ale no widzimy właśnie chociażby te uziemione ciała przypięte do łóżka i tyle. A to działa, jak też te lepsze momenty, na przykład szeptu i mroku, które chwaliliśmy tydzień mm -hmm. temu. Albo te ciała, które wiszą, wiecie, w głow głowami umieszczone mm -hmm. w ścianach i tak w wiszą, y w w albo zawieszone w Ale A teraz mówisz sufitem, o tych sekwencjach snu, tak? O snu. Mm -hmm. A, ty mm -hmm. a, a ja mówię o teraz nawet o, tym, o rzeczywistości. Dobra. Tak, okay. że <laughs> nawet w rzeczywistości, chociaż, bo to nie jest film, gdzie tam właśnie krew się leje, gdzie nagle po prostu, nie wiem, coś, szarpie tymi ludźmi jak jakimiś szmacianymi laleczkami rozrywa ich. E, właśnie tutaj tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle krew się pojawia w całym filmie. niekiedy ja z oka. Troszkę. Aha, tak, tak, tak. No dobra, no to... No ale... Oj chociaż mnie teraz aż oko zaczęło wolać, jak o tym poślałem. Ale nadal w sensie to nie jest może jakaś taka właśnie brutalna, obrzydliwa scena, ale masa tych takich rzeczy, które właśnie pozornie nie powinny działać, tutaj działają doskonale. I tak jak ja na przykład właśnie na paraliże nie cierpiałem, to czułem właśnie gdzieś tam fizyczny ból obserwując postacie i gdzieś tam powiem ci, jeszcze ze trzy razy gdzieś tam, będzie zabawnie, gdzieś tam się podnosiłem, bo oglądałem go należąco w łóżku i, i tak wiecie, jak gdybym e, chciał mieć więcej oparcia gdzieś pod plecami, tak się trochę e, trzepotałem tam, e, więc e, nagłówka no, była fajna. No tak, no bo to w zasadzie te sceny nie musiały być e, jakieś takie fizycznie mocnym horrorem cielesnym, e, dlatego, że one pokazywały ludzi w takim najbardziej bezbronnym stanie, nie? znaczy dorosłych ludzi w najbardziej bezbronnym stanie, czyli w czasie snu, gdzie no, w jeśli, jeśli właśnie ktoś miał paraliż, to myślę, że dodatkowo go będą te sceny bolały, bo no dosyć ładnie jakby się od, znaczy no oddają. One pokazywały <laughs> ludzi z zewnątrz, jakby przede wszystkim. Znaczy pokazywały też to, co było w ich głowie. Ale widzieliśmy po prostu to, jak oni reagują fizycznie na, na paraliż, który jest czymś naprawdę bardzo powszechnym. To, to mnóstwo mimo wszystko, no, wam akurat całe szczęście się to nie zdarza, ale jest mnóstwo ludzi, którzy paraliże mają, no, a czasem ktoś może mieć raz, ktoś może mieć to, a właśnie są ludzie, którzy mają paraliże notorycznie. I wyobraźcie sobie, że nie wiem, że co drugą noc zasypiacie ze świadomością, że nad ranem będzie chciał właśnie coś takiego, nie? Więc yy, te, nie. Sc te sceny już Przerażająca prostu, wizja. No, te sceny nie musiały po prostu yy, dawać więcej, bo myślę, że wielu ludzi właśnie równie, równie się mocno poprawiało jak szyma, patrząc na to. Hmm. Ale wiecie, ja też złapałam się na czymś takim, że obawiałam się trochę podczas pierwszego seansu tego filmu, to ja się szalenie obawiałam tego, że istoty, które pojawiają się w snach, prędzej czy później, tak jak w koszmarze z ulicy Wiązów, nie? do pewnego stopnia przenikną gdzieś tam do tego świata realnego. Okazuje się, że można grozę zbudować właśnie tylko y, na zasadzie niedopowiedzeń i zamykania y, pewnych... Y, pewnych kanałów łączności pomiędzy snem a, jawią, snem a Jawą i do pewnego stopnia to się rzeczywiście sprawdza, bo tutaj nie, nie jest potrzebne właściwie to, że oni mogliby wyjść z tych snów i krzywdzić naszych bohaterów na Jawie. To sam, sama właśnie ta bezbronność, Paweł, o której ty mówisz, wystarcza, żeby widz po prostu poczuł się tak... E, sparaliżowany i przerażony, że to głowa mała. Także, sama no, nie... sugestia, że coś więcej istnieje. Tak, No znaczy, tak, sama też, sugestia. Że jest, mamy tu sugestię, że jest to coś więcej też w taki, w taki sposób, że jest to coś wykraczającego poza sen, ale jednocześnie no, nie jest uchwytną, materialną rzeczą. I no, jakby mhm. balans tutaj, przynajmniej do finału, bo do, do finale to później pewnie będziemy rozmawiać jak, i mi się on nie podobał, i moim zdaniem zepsuł bardzo dużo z tego co wcześniej było właśnie świetne ale właśnie w tych wcześniejszych scenach ten moment takiego niedopowiedzenia on był no, no, no ślicznie, idealnie wyważony gdzie tutaj ach, no nie, nie będę wchodził w szczegóły tych scen bo to myślę, że naprawdę warto zobaczyć sobie samemu żeby, żeby poczuć o co chodzi no, no, ale jednocześnie sobie, wiesz, masz tak. naukowców, którzy też starają się do pewnego stopnia znaleźć odpowiedzi na różne pytania i oni też są bezradni. Nie? I to też jest takie super. To też po raz kolejny przypomina nam, ludziom, że no są takie rzeczy, które, których po prostu nie zrozumiemy. Nie? Że nawet jeśli do pewnego stopnia dotkniemy już gdzieś tam tej istoty, to jednak w stu procentach nie jesteśmy w stanie pewnych, pewnych rzeczy wytłumaczyć. Nie? To, to jest gdzieś tam poza tym naszym pojmowaniem i to jest w sumie też jednym z ciekawszych takich elementów i takich, takiej puenty, która gdzieś tam wypływa z, z całego tego filmu. Nie? To, to mm -hmm. też, też można to właśnie na, ta, na, takiej, na takim poziomie gdzieś tam odczytać i to jest super. No dobrze, to już wspomnieliśmy o audiowizualiach, o aktorstwie, o tej nietypowej konstrukcji, którą widać właśnie w scenariuszu, w montażu i powoli zmierzamy do finału i pewnie do sekcji spoilerowej. Tak jak wspomniałem, nie? Tam bohaterowie są na tym kursie kolizyjnym praktycznie od początku. Tak, tak samo jak to działa w śnie, tak samo w rzeczywistości w gruncie rzeczy. E, oni mają się zetknąć z czymś, właśnie, szukając tych odpowiedzi i właśnie jak gdyby sami, e, sami to wszystko sprowadzają na siebie. To nie jest tak, że e, pff, no mają pecha czy coś, tak? Znaleźć się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie, tylko nie, oni sami. E, zmierzają na spotkanie z tym, co niesamowite. Przy czym, tak jak wspomniałem, wątek badań troszkę zostaje w którymś momencie odrzucony, znaczy, właśnie nie zupełnie porzucony, ale troszkę zepchnięty na dalszy plan. Część bohaterów gdzieś tam odepchnięta, a bardziej skupiamy się na takim osobistym wątku. Przy czym cały czas nam się wydaje, że to wszystko będzie prowadziło do uzyskania tych odpowiedzi. Nie? że To cały czas właśnie jest ten klimaks. Tylko po prostu... Tak trochę nietypowo poprowadzony. E, ale to jest psikus nagle, nie? Tak, zonk. E, film nie daje nam tych odpowiedzi. E, niby pokazuje troszkę tego potwora, ale nie daje nam go tak w pełnym świetle. Nie, nie daje genezy, charakterystyki, motywacji. Nie, I kropka. E, po prostu właśnie mamy I jakąś taką właśnie weirdową, e, weirdowe zło i, i tyle. I finał dzieli krytyków. tak? Po seansach festiwalowych, czyli głównie po fantazja Fest bodajże, dla mnie, tak jak Paweł już powiedział, że on jest na nie, dla mnie on jest okej, okay, bo nie neguje całego filmu, pasuje do fabuły, do stylistyki też. Zresztą cały film jest tak szczegółowo przemyślany, że ja trochę ślepo wierzę, że po tym powtórnym seansie zobaczę w zakończeniu więcej sensu, że gdzieś tam jeszcze się czegoś dopatrzę, a teraz po prostu stwierdzam ok, jest jak jest, Niech będzie. To się nie zdarzy, Szymon, przy ponownym obejrzeniu będziesz miał jeszcze więcej pytań niż za pierwszym razem, tylko tyle, tak że znając, znając klucz do, do całej tej fabuły, to może troszeczkę zaczniesz wypatrywać tego, czy przypadkiem reżyser nie rzuca tropów wcześniej, czy przypadkiem Benz no, ale o nie tym sugeruje... Mówię tak właśnie. No. No ale odpowiedzi w nie, nie, nie, nie jesteśmy w stanie poznać. Czy my już jesteśmy w sekcji spoilerowej? Czy my już nie, możemy nie, powiedzieć nie jeszcze, nie, jeszcze nie. Teraz, okay. czy, czyli tak, Pawłowi się nie podobał finał, dla mnie jest OK. dla ciebie? Dla mnie też jest okej. Okay. Mhm, też, kupuję okay. w zupełności. Mhm. Znaczy, ja jeszcze mogę dodać, że, bo też wspominałem wcześniej o tym, że tutaj ten jakby balans niedopowiedzenia jest bardzo dobrze wyważony i moim zdaniem w takim przypadku... Bardzo trudno jest stworzyć jakikolwiek finał, który będzie satysfakcjonujący. Mm -hmm. Taki w sensie pod, o, inaczej podbijający stawkę, bo cały czas staramy, staramy Całka, się ca cały czas tej stawki nie podbijać, żeby utrzymywać widza w jakiejś takiej niepewności. I w momencie, kiedy musimy to zakończyć w, jak, w jakiś sposób, no, to, to mało, mało który twórca, moim zdaniem, jest w stanie coś takiego, te, finał taki obronić. Mm -hmm. No ten nie dał rady. <laughs> no dobra. E, no to podsumowując, e, zdanie dwa. Polecacie? Oczywiście. Nie, nie będę nic mówić więcej już, już chyba z samej naszej rozmowy wypływa to, że jesteśmy szalenie za, zachwyceni tym filmem i że uważamy, że jest to naprawdę taki te, te, te, te, taki obraz który no warto, warto zobaczyć chociażby dla tych właśnie scen, scen związanych z koszmarami sennymi z tymi poukrywanymi znaczeniami, więc no ja tutaj już więcej nie dodam, nic tylko ponad to, że oglądajcie jak tylko będzie okazja nawet na tych płatnych streamingach, bo bo warto faktycznie wspierać twórców, jeśli mają nam serwować takie filmy, no to, to, to jest rzeczywiście obraz, który jest wart każdej kasy. Ja na pewno kupię go też sobie na DVD, jak tylko nadarzy się okazja i, i będę z przyjemnością do tych koszmarów wracać jeszcze nie raz, nie dwa. Jeszcze dodam, że o ile krytykuję finał, o tyle nie uważam, że, żeby ruinował uh -huh. on cały film. Bo oczywiście zdarzają się takie tytuły, w których no, właśnie finał potrafi zniszczyć yy, czy widzowi przyjemność z tego, co wcześniej obejrzał. Tutaj nie mam takiego wrażenia. To jest film, który ma świetne półtora godziny i słabe 10 minut moim zdaniem. Uh -huh. Więc i, te, i, I tak naprawdę no one nie są jakieś fatalnie słabe, po prostu są, były dla mnie uh -huh. rozczarowaniem. Ale no, pierwsze półtora godziny łapka w górę. No, no klimat i pomysłowość nie to też są takie rzeczy, które na pewno się spodobają widzą, bo to no, czegoś takiego jeszcze no, do, ja, ja dawno nie widziałam filmu, który by mnie tak po prostu złapał klimatem, także. Jeszcze tyle chciałem mhm. dodać. Znaczy, ja bym przede wszystkim też polecał go przez to, że to jest tak autorska produkcja. Także tutaj jeden mhm. człowiek e, miał bardzo dużo z tej wizji końcowej w głowie. E, postarał się, żeby to zrealizować. E, czuwał nad tym wszystkim. E, I powstał właśnie obraz e, w jakiś tam sposób kompletny. E, to jest taki diamencik. Nie? I to nawet oszlif oszlifowane w gruncie rzeczy. Nie? To nie jest jakaś niedoróbka że byłoby dobrze, gdyby to, to, to i to poprawić, tylko nie, to jest fajna autorska produkcja, uczta dla zmysłów mimo tej surowości i kameralności, a przy tym jakoś tam złożony, fascynujący film, który pewnie zyska status kina kultowego, nie, pewnie za nie wiem, 10-15 lat to ludzie będą go oglądali, odkrywali go i, i właśnie też doszkiwali się jakichś tam znaczeń no i w sumie zasługuje na to, nie więc tego też mu życzę. Dobra, to dziękuję słuchaczom, tak. Ja jeszcze tylko, dobra, czekaj, jeszcze mam jedną, jedną rzecz, że chciałem, chciałem jeszcze tak, dodać, tak. że bardzo liczę na to, że za jakiś czas wysypię na YouTubie filmikami z gatunku Control Explained. Tak, o tak, tak jak w przypadku lincza na przykład, takich rzeczy jest mnóstwo. <śmiech> moim zdaniem. I, I chciałbym, żeby one się ze sobą nie zgadzały, <śmiech> <śmiech> bo, bo miałbym wtedy z tego ogromną przyjemność. Bo... I właśnie tutaj, jakby wspominam o Linchu, też dlatego, że jakieś tutaj skojarzenia <śmiech> na pewno się mogą nim, oj, tak. budzić, więc jeśli ktoś lubi Lincza, a dlatego nie ma Jerego, bo Jere nie lubi lincza. <laughs> Wszystko się wyjaśniło. Ale to jeśli ktoś lubi lincza, to polecam też no. ten film. Dobra. E, Słyszę się, wszyscy polecamy. E, I dlatego, jeżeli nie chcecie spoilerów, to cóż, słyszymy się, gdy będziecie już po seansie. Czyli pewnie, nie wiem, za pół roku. Trzymajcie się, a my przechodzimy do sekcji spoilerowej. Uwaga! Spoiler! Witamy po przerwie. Cześć. Hej. Witamy się drugi raz. Cześć. <laughs> jeszcze trzeci raz we śnie, ale to potem. A to później. E, tak, spoilery. Jako, że ten film no, nie jest jeszcze nigdzie dostępny w szerszej dystrybucji, był tylko na tych festiwalach, to ja proponuję po prostu powiedzieć wprost co i jak. Otóż... E, po, yy, naukowcy jak gdyby zauważają, że te emanacje tych mar nocnych gdzieś tam pojawiają się też po prostu fizycznie w pomieszczeniach, gdzie ci bohaterowie śpią. Nie są tylko na tych filmikach z ich głów. Yy, nie są tylko w tych wizualizacjach fal mózgowych ale też gdzieś przenikają do rzeczywistości. My to jednak jak gdyby chwilę potem porzucamy, zupełnie się odcinamy trochę od tych badań, bo Sara się budzi, Sara ucieka. Jeremy widząc to, że właśnie Sara opuszcza ten budynek, gdzieś tam biegnie za nią, trafiają do jego mieszkania na skutek pewnych wydarzeń ona obserwuje tam jak Jeremy śni i też widzi, że on również ma te dziwne, cieniste postacie w swoich snach i właśnie jak gdyby ukresu swojego snu, taką jakąś jedną potężną, która też znowu ma swoją emanację w pokoju. I później znowu sara, jak gdyby zapada w śpiączkę, ale lunatykuje. Lunatykuje i podłączona do aparatu, który Jeremy szybko zdobał właśnie załatwić przez koleżankę z tego instytutu, gdzieś podróżuje, idzie, idzie, idzie tym właśnie śpiącym miastem, tak no po prostu tym miastem w nocy, opuszczonym miastem, a Jeremy wraz ze swoją koleżanką od eksperymentu obserwuje właśnie co tam się dzieje na ekranie, no i nasza bohaterka dociera w końcu na jakąś polanę. Tam odnajduje się też jej telefon, który jej wcześniej ukradziono, gdy była w pralni. Po prostu gdzieś tam właśnie zasnęła, no bo tak jak mówiliśmy, nie sypia najlepiej, sypia poza domem, gdzie się da. No i właśnie przysnęła w pralni, ukradziono ją. Tutaj udało się odnaleźć ten jej telefon. No i bohaterka się wtedy odsknęła. Ocknęła się, nie wiadomo bardzo, co się dzieje. Dookoła pojawiają się właśnie cieniści, ale jak gdyby tacy jakieś przeogromni, tak? Jakieś takie jak wielkie istoty, trochę jak właśnie pradawni, może e, The Alder Ones, jak to jest po polsku? E, z, od Lovecrafta, Przedwieczni? nie? Przedwieczni? Przedwieczni. boże, nie pradawni, tak, dziękuję. E, I bohaterowie uciekają, uciekają, e, coś tam ich dopada, no i po chwili Sara się budzi e, i dostaje, e, jak gdyby wiadomość, z której wynika, że jest teraz w śnie, Tak? To nie jest jakaś wiadomość, to jest bardzo istotna wiadomość, jej forma. No to wyjaśnij. W sensie yy, dlatego, że... Znaczy i to jest mój główny problem z tym filmem. Znaczy sorry, że się spoko, tak spoko. wtrąciłem no, w, bardzo dobrze. w ciąg. E, ta wiadomość to jest mem który krąży po internecie w tej czy innej formie i ja przyznam, że mi trochę szczęka opadła, jak to zobaczyłem, bo no, to jest wiadomość, która mówi, że coś tam, że od 20 lat jesteś w śpiączce. Ale tam właśnie pojawia się to dosłownie jakimś... jako cytat, od, że od 20 lat? Tak, bo ja właśnie tak. nie pamiętałem szczegółów znaczy, po saloncie. Tak, tak, od 20 lat. Że od 20 lat jesteś w Próbujemy śpiączce i że jakieś testujemy nową metodę mhm. komunikacji. I, i coś tam, że ta wiadomość ma Ci przekazać informację, że masz się obudzić. I naprawdę, da się wygooglać na jakichś różnych stronach, yy, zresztą ja nie wiem, no, z jakichś nawet demotywatorów, no nie wiem, gdzie, gdzieś to tam z, z rok, dwa lata temu, pamiętam kilka razy, gdzieś ten mem mi się trafił, albo jestem we śnie w tej chwili i... <śmiech> I, I to było lepieś... 21 lat temu. Takie. <laughs> <laughs> tak. <laughs> Ale no, no, no ta wiadomość no, jest po prostu memem i, i do tej pory nie rozumiem, dlaczego twórcy tak wprost ją tam wrzucili. Mm -hmm. To y, Zanim dopuścimy Bogusie, który ma kilka teorii, bo obejrzał na pewnie tę scenę kilka razy, ja tylko chciałem zauważyć, że y, Właśnie w pierwszej chwili troszkę, wiadomo, pojawia się czerwona lampka w głowie, bo bohaterka jest we śnie. Nie? No to, to się kojarzy z tymi właśnie złymi filmami, gdzie nagle na sam koniec okazuje się, że nic co zobaczyliśmy nie jest prawdą. Ale tutaj tak nie jest właśnie, to nam nie przekreśla całej fabuły. Bo jak gdyby w którymś momencie bohaterka musiała zacząć śnić i... No właśnie, czy macie jakieś teorie na ten temat, kiedy przestajemy obserwować rzeczywistość i trafiamy do snu? Bo dla mnie tym momentem zwrotnym może być na przykład Sary w mieszkaniu Riffa, ale i ta końcówka w lesie w gruncie rzeczy też. Tak naprawdę trochę się w tym pogubiłem, ale to jest takie przyjemne pogubienie się, nie? Że... E... Nie czuję się, że co z czegoś mnie nagle okradziono na sam koniec i ta wiadomość właśnie, ja to skojarzyłem z tym memem, ale nie załapałem, że to jest dosłownie tak, tak, całkowity i po prostu myślałem raczej, że zacząłem myśleć o tym telefonie, nie o symbolu jakim jest telefon, o tym, że to może być taki Znowu mi teraz angielskie słowo uciekło, przepraszam. Taka, właśnie to, co nas zakotwicza gdzieś tam, nie? To, co ma nas wygrywać z, z hipnozy, czy właśnie ze świadomego snu, taka kotwiczka, nie? W rzeczywistości zapuszczona. Zacząłem myś, próbować zinterpretować to wszystko przez to, przez taki właśnie klucz, tylko no właśnie multum tych informacji z filmu gdzieś tam, no nie, nie byłem w stanie tego przetworzyć zwyczajnie. Ale to jest takie pozytywne, pozytywne poczucie, nie? że właśnie coś dzwoni, dzwoni przyjemnie, czuję satysfakcję i chciałbym więcej. No mnie właśnie trochę za mało dzwoni. Ale no właśnie z tym telefonem, no to jest ciekawe, Zgubiłeś telefon, dlaczego nie, nie dzwoni. Nie rozumiem. Ja <głosy> <głosy> no <właśnie. głosy> jest tam ta scena, gdzie ona właśnie znajduje ten telefon, który wcześniej zgubiła. I totalnie nie rozumiem jakby o co chodziło w tym momencie dlaczego znalazł go tam i dlaczego wiecie, gdzie to jest Ale to w takim razie może jakaś... i to już był senta pralnia, nie? No bo ta kobieta, która tak. gdzieś tam mówi, że ukradziono ci telefon, nie? A potem nagle ten telefon się odnajduje, odnajduje go Jeremy w miejscu, do którego ona dążyła, albo to znowu jest podświadome dążenie do tego. Do, do właśnie czegoś, co ją trzyma w rzeczywistości. Czyli, że może ona jednak nie śpi idąc przez las, tylko yy, to jest ta ona już jest w tej śpiące i ona szuka tego telefonu podświadomie. Nie wiem, to już bo Bohaterka ma w, w trakcie f, filmu kilka takich ataków właśnie, które sugerują, że coś tam się dzieje niedobrego. Ja początkowo byłam, y, przychylałam się do tej teorii, że y, Sara zapada w śpiączkę w momencie, kiedy uprawia seks z Rifem. Y, ale teraz po kolejnym y, seansie filmu muszę ten pogląd zweryfikować i teraz jestem, <głos》> jestem w zdania, że pralnia, że y, to w, w pralni nastąpi nastąpił rzeczywiście ten moment, ten moment, kiedy ona w tę śpiączkę zapada, z tego względu, że właśnie ten telefon wydaje mi się dość istotnym takim, element, takim elementem, takim przedmiotem, który łączy ją z tym światem realnym. To też nagle znika ta jej przyjaciółka, która przecież przez tę początkową fazę filmu była gdzieś tam bardzo blisko niej zawsze. Potem, co jeszcze, w tej pralni generalnie tam cała ta sekwencja jest podzielona na takie dwie części, przed atakiem i po ataku i coś co ostatnio zauważyłam to było to, że faktycznie w tej sekwencji przed, przed tym jej atakiem w tle widać przemykający cień który się zbliża, zbliża, zbliża więc to, to w ostateczności przekonało mnie rzeczywiście do tego, że to jest chyba ten moment chociaż w stuprocentowej pewności <grych> oczywiście nie mam i nigdy mieć nie będę, nie, to dobrze że ja nie wiedziałam na temat tego memu w chwili, kiedy oglądałam ten film, bo gdzieś tam faktycznie te wszystkie internetowe wirale umykają mi. Nie jestem chyba tak bardzo sprawna i nie interesuję się tymi tematami tak bardzo jak Wy. Widziałam kilka filmów, które zastosowały podobny twist na końcu, podobny myk i zrobiły to dużo, dużo gorzej. Także w tym, w tym filmie zakończenie wydaje mi się... Nawet jeśli trochę kontrowersyjne, to, to, to jednak do kupienia. Tym bardziej, że no, faktycznie te, te, te, te, te, ten sen i jawa tak pięknie się przeplatają, że tu znalezienie właśnie konkretnie tej granicy jest, jest prawie, że, prawie, że niemożliwe. To, to, to, taką mam teorię. O. <grych> że, jak, że, że zapada w śpiączkę w pralni, to jest tak. Ale pewnie jak obejrzę ten film jeszcze z Trzy razy to może zmienię zdanie. Pawle? <laughs> nie, ja znaczy kupuję Twoją teorię, a nie mam lepszego do zaproponowania, chyba. No, no, Wydaje mi się, że jeden z tych momentów. Przy czym nie wiem, dlaczego miałaby zapaść w śpiączkę w pralni. Jakby co, no wiesz, co, co miałoby to spowodować. Ona też patrzyła tam, wiesz, cały czas w ten obracający się bęben, więc może faktycznie już wcześniej, może ta hipnoza, mm -hmm. o której Szymon tam mówił, może, może Sara y, została porwana przez kogoś i w, no już teraz, wiecie, <grych> improwizuje bardzo. Ale nie? nie, nie, nie, a może to po prostu, bo to było po tym, jak ona zobaczyła cienistego ze snu, nie? Pokazali jej. Mm. Tak? Czekajcie, właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy to było po tym, czy... O, nie jestem w stanie stwierdzić. Paweł? To było chyba na pewno po tym, jak ze zdjęcia zobaczyła. No właśnie o tym mówię, tak. Aha, no to. Później zobaczyła jeszcze na ekranie. A właśnie Paweł, bo ty sporo czytałeś i słuchałeś o cienistych, tak o czarnookich dzieciach, o właśnie hatmanach i tak dalej. Czy to się wszystko pokrywa z tym, co zobaczyliśmy w filmie? To, co gdzieś tam wyczytałeś? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, żeby się pokrywało, bo to mimo wszystko było dosyć szczątkowe, to co Aha. zobaczyliśmy w filmie. Na pewno jakby ta wizualizacja, Aha. te które widzieliśmy właśnie na tych zapisach ze snów, to wygląda... Znaczy dobra, ja nie widziałem akurat tego typu cieni z tego, ale w tych różnych wizualizacjach, Aha. które istnieją powiedzmy w świadomości zbiorowej internetu, to jest to bardzo dobrze oddane. Plus paraliż jest też bardzo dobrze oddany. Te znów figury, które widzimy we snach, już nie. One wyglądają już inaczej, nie? tak właśnie <grym> bardziej gigerowsko. <grym> no ale to wydaje mi się świ świadomie zupełnie było zrobione, jakby w tym celu, żeby urzeczywistnić to, co jest cieniem w, naszym, powiedzmy, w naszej rzeczywistości, jest bardziej urzeczywistnione we śnie. A czy właśnie w tych, nie wiem jak to ująć, tych o zwierzeniach internetowych <grym> chciałem powiedzieć, ale to by bym się naśmiewał, nie? E nie wiem jak to ująć teraz, są no, powiedzmy w tych, no bo to też, z jednej na przykład mamy legendy miejskie, nie? Ale to też się traktuje tak trochę e, pejoratywnie to określenie, nie? Creepypasta, to też się kojarzy od razu z fikcją e, stricte, ale właśnie te, e, ta wiedza ludowa, współczesna, tak, o cienistych, e, to czy ona w ogóle zakłada e, też e, właśnie taki horror kosmiczny, bo to dla mnie akurat było nowe, bo... E, wiesz, to ukazanie ich właśnie trochę jak przedwiecznych, nie? Jako to jakieś przepotężne, wielkie istoty, które po prostu nagle mogą zakrzywić rzeczywistość, czas i przestrzeń prawdopodobnie i są tutaj, są ponad nami, ale w sumie nie wiadomo po co, nie wiadomo czego chcą. To Obserwują. było właśnie też takie fascynujące, no. Wiesz co, jest dosyć dużo teorii na temat tego na temat pochodzenia tych istot, żadna wydaje mi się nie jest akurat zbieżna z tą z filmu, choć mogę się mylić najczęstsze wyjaśnienia no poza tym, że jest to po prostu zwykłe jakieś przewidzenie, jakaś, nie wiem, taka przedłużona hipnagoga mm -hmm. są takie, że na przykład jest to demon <gryw> naj, najbardziej chyba oczywista przy czym demon czasami, znaczy może to być różnie interpretowane bo często na przykład spotykałem się z określeniem, że jest to dżin no, czyli w zasadzie demon, tylko z, z konkretnej mitologii. Z czasem to, nie wiem, może być... Znaczy dobra, i tutaj znowu mo możemy go dostać z różnych powodów. Znaczy może się znaleźć w naszym towarzystwie. Są, są jakieś oczywiście spekulacje, że może on zostać przez kogoś nasłany. Przez powiedzmy kogoś, kto Bo akurat, ludzie, o, no, o dżinnach ja trochę czytałem przez po prostu pracę naukową kiedyś. No to one też po prostu są duchami złośliwymi, niektóre po prostu sobie wyszukują ludzi. Więc tutaj to myślę, że każdy mógłby być ofiarą, jeżeli chodzi o wierzenia. Tak, tak. Mógł być każdy, ale jest też jakby sugestia, że może to być sprowadzone Plan przez fan, kogoś. No, to akurat no, właśnie w tym, w tym podcaście, o którym wam e, wspominałem. Mhm. E, właśnie jest historia, którą ten reżyser opowiada, którą od kogoś innego usłyszał, e, że rozmawiał z jakimś okultyzm. Ja nie wiem zupełnie, bo okultyzm jest bardzo skomplikowany, duży, ja się na nim bardzo słabo znam. E, ale sugeruję, że, że jakimś obrzędem można taką istotę przywołać, żeby zrobiła komuś innemu kuku. <laughs> Mm -hmm. ale jest też na przykład odmienna zupełnie teoria, że są to podróżnicy w czasie, tudzież kosmici bo to wiecie, no to, to się często łączy, wow. Aże, jakieś istoty z innego wymiaru albo właśnie z innego czasu albo z innej planety chyba nie hmm. wiem, no to też z innego wymiaru zapewne. Ale wiecie Prawidł co jeszcze mi się wydaje następnym razem takich <laughs> <jak> <laughs> A wiecie co jeszcze mi się wydaje bardzo ciekawe w ujęciu w ogóle w całościowym tego filmu? Bo to, że wszystkie osoby śnią o tych samych istotach. To tam jeszcze uh -huh. też jednym z tropów mogą być takie czarne plansze, które pojawiają się otwierając konkretne rozdziały, bo ten film jest gdzieś tam na, porozdzielany na, na części uh -huh. i wszystkie te hasła, które pojawiają się na tych planszach wywodzą się z koncepcji psychologicznej Gustawa Junga. Więc gdzieś tam te ujęcie, ujęcie świadomości zbiorowej, czy tam nieświadomości zbiorowej w odniesieniu do tego, że każdy człowiek kończąc koszmar dochodzi do tego właśnie skrajnego momentu, spotyka tę konkretną postać, to też w ujęciu takim trochę głębszym, filozoficznym nabiera, nabiera pewnego sensu. A więc pod, pod tym kątem też można czytać... Jung napisał taką książkę dosyć krótką Nowoczesny mit, która dotyczy mhm. UFO. To jest w ogóle fantastyczna książka, którą bardzo polecam. Jest to, powiedzmy, że dosyć specyficzna teoria, bo on, znaczy nie tyle pochodzenia UFO, co pojawiania się UFO w ludzkich jakichś przeżyciach, w snach, czy w jakichś wizjach, czy, czy czasem w tym, że ktoś może je widzieć, a tak naprawdę go nie widział, nie? tylko że jest to jakaś manifestacja jakichś e, psychicznych, czego, nie wiem, emocji, e, mhm. czy jakichś przemian duchowych, czegoś takiego. E, I wydaje mi się, że w tą koncepcję, tę koncepcję e, mogłoby się całkiem dobrze wpasowywać jako taki kolejny nowoczesny mit, który ma właśnie zastąpić jakieś wcześniejsze mity. No, no, no, taki, wiecie, można nawet powiedzieć taki, taki jeśli przez wieki mieliśmy coś, co było demonem. Miały jakieś konkretną, yy, może nie wygląd, ale jak, jak, jakieś funkcje, yy, tak mogły one się w naszych czasach, już yy, takich takich wiecie, czasach bardziej materialnych stać, być może trochę nieaktualne i być może ci cieniści wpasowują się w to lepiej, bo właśnie yy, żyją, czają się gdzieś na pograniczu snu, który jest, jest jednak mimo wszystko jakimś większym konkretem niż religia. Tak. Ha. I w takiej istnieje w jakiejś takiej świadomości zbiorowej ludzi. Wow. I teraz wszyscy słuchacze tak, kurczę, a, a jak wtedy mi się to śniło, albo jak, a jak byłem mały, i wtedy, a jak byłam u babci, jak i tak. <grym> Ale to jest to mi... to jest właśnie w tym wszystkim jest najbardziej przerażające dla mnie w tym koncepcie. Mhm. E, no i tak samo chyba dla reżysera tego filmu. że Rzeczywiście, jeśli wejdziesz w internet czy w te filmy, w jakieś wypowiedzi ludzi, to się wszystko powtarza. Nie? Łączą że się, nie, te ja relacje tak. Tak, to się to one są tak podobne i są często pisane przez ludzi, którzy no pewnie tak jak ja, wcześniej tego nie znali zupełnie, więc jakby nie miałem do końca czym się zasugerować, a nawet gdybym się czymś zasugerował, to, to jest to po prostu zbyt podobne. Tak, tylko to, że z drugiej ja, strony... Ja nie jestem, e, <laughs> Jezus, Szymas i głos rozsądku. Świat, <laughs> o, świat się wali. <laughs> 2021, skończ się już. E, e, wiesz, o czym teraz myślę? E, o wróżbach e, cyganek. Uh -huh. I w ogóle o wróżbach, nie, że. Nie wiem, dlaczego e, nie myślisz. Bo pewna <laughs> uniwersalność, nie takiego przekazu sprawia, że wróżba, którą przedstawisz, nie wiem, no tysiące różnych osób, że każda uwierzy, że ona jest specjalnie dla niej skierowana. Nie? I wydaje mi się, A. że tutaj jednak, bo mówisz o tych elementach wspólnych, ale z drugiej strony elementy wspólne, że to jest cienista sylwetka, e, czy nawet ten kapelusz, nie? E, to Wiesz, mówimy o snach, których nie pamiętamy często potem dokładnie, nie? że właśnie widzimy jak, jakiś czarny kształt, jakiś cień czy coś. To jest na tyle uniwersalne, że z drugiej strony podświadomość podpowiada nam konkretne. No, tak. no Jaka to jest, jak, że to podobieństwo, nie? No to tak naprawdę to jest podobieństwo na zasadzie, nie wiem, no, padał deszcz w Łodzi, padał deszcz w Johannesburgu, padał deszcz w Nowym Jorku. No deszcz jak Wiesz deszcz. Cienista istota, tak. cienista istota, nie? Mhm. Znaczy ja generalnie nie jestem e, jakimś wielkim, mimo wszystko e, nie wiem, zapalonym obrońcą teorii, że jest to jakiś nadnaturalny byt. Nie? Ja zresztą pewnie wolałbym, żeby to była po prostu jakaś, nie wiem, właśnie... Każdy żeby, by wolał. No, zjawisko psychiczne. <laughs> nie wiem, jakiś właśnie element, jakieś świadomości zbiorowej. Nie, nie wiem, jakiś archetyp, nie znam się na tym e, za dobrze. Coś, co po prostu faktycznie, nie wiem, może, może ludziom właśnie sobie tworzą jakąś taką... Znaczy, jeśli o tym rozmawiają, nie? To, to, to uśredniają te swoje wizje, czy jak, jakoś się przybliżają tak, że, że Złyszał, wydaje się, że one to Ale one nie są samo? mocno konkretne, nie? Tak samo jak te czarne no dzieci jest, w końcu rzeczy. No. Jeśli obej znaczy, no, gdybyś to zobaczył, znaczy, bo, dobra, inaczej, ja tak miałem, że, że oczywiście dużo o tym czytałem i tak dalej, ale jak włączyłem sobie ten film The Nightmare, w którym są te istoty pokazane, to mnie aż zmroziło. Bo ja pomyślałem, kurwa, mać to jest to samo. Nie? To jest dokładnie to samo. Ja dokładnie czułem to samo, nie. Dźwięki, no które w tym filmie były, to były te dźwięki, które ja jakby. W jaki sposób pamiętam, nawet jeśli ich nie pamiętam, nie? Że nie, nie byłbym w stanie ich odtworzyć, bo to tam ja ten film oglądałem 10 chyba lat po tym, jak mi się to tam wydarzyło. Mhm. E, więc ja, ja nie miałem jakichś takich już świeżych wspomnień, ale wiecie, to trochę tak jakby, jak nie wiem, no zobaczysz po latach coś, nie, nie wiem, jakieś flashbacki z wojny albo coś takiego, nie? Mhm. Że to, no, to było dla mnie tak intensywne i tak po prostu jakby mi coś wszedł do głowy. Jak ja mam zasnąć po takiej rozmowie? Kurde. A jak ja mam zasnąć... Ja On ostatnio nie. i tak prawie nie śpię, to ja się tam. Uch, <śmiech> nie, no dobra. Tak ciekawe. Okej, okay, no to zaczęliśmy troszkę obok filmu, skończyć trochę obok filmu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko słuchacze doceniają, bo w sumie nawet ciekawie się to wszystko potoczyło. To co, to my się powoli, powoli, tak? Na razie luz, tak? Nie, nie tu i te, nie teraz, Bogusiu, nie pobieraj jeszcze, tak? Czy nie szukaj, nie wykupuj dostępu. E, ale wrócimy do tematu paraliżu sennych na pewno e, i do kapelusznika też nie wykupuj e... dostępu do paraliżu sennych, jak to zaprzmie. tak, e, ale to właśnie za jakiś czas, a teraz dzięki wam serdecznie za rozmowę dzięki dzięki również i chciałem jeszcze tylko dodać się żeby, śmijemy, że się śmiejemy, tak? Chciałem dodać tylko, że, że te istoty nie tylko się w snach pojawiają że, rzekomo, tylko w rzeczywistości też, więc nie trzeba nawet spać. Nie pomogłaś. Jeśli. No wiem. Chciałem tylko dodać, trzymasz, że od 20 lat nie wrzuciłeś tego podcastu. O, no mhm. dobra. Do... Także obudźcie się, słuchacze. W w Ciekawe, dlaczego akurat nagrywamy w, ty, w takim gronie, to zawsze głupawki dostają w którymś momencie słuchaczu, tu wstaw swoje imię. Jesteś w śnie od 20 lat. Próbujemy Jeśli nowej metody. Jeśli słyszysz ten podcast, tak właśnie próbujemy nowej metody, żeby obudzić cię ze śpiączki. Obudź się, twoja rodzina to mówi. Szedł Próbujemy szatan. rozśmieszyć Szuchy. cię tak bardzo, żeby się obudził. Dobra. Dzięki. A wam kochani, nie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.